Stoję teraz na dachu galerii bałtyckiej w Gdańsku. Za chwilę ruszamy w ostatni odcinek podróży, a w zasadzie być może w pierwszy. Jedziemy na terminal promowy. Po ośmiu latach przerwy wracam do Szwecji. Po raz pierwszy z całą rodziną. I, I jest piątek, godzina dziewiąta. Ja jestem Bartek, a wysłuchacie podcastu Kapok. I. wam, to jestem Twoim towarzyszem duchowym, jeśli chodzi o Tak, mój towarzysz duchowy jest tu ze mną, młody jest ze mną. Jesteśmy już na terminalu. Ostatni raz płynęliśmy promem 20 lat temu z Alą, zaraz po ślubie. No potem, kiedy z młodą polecieliśmy do Szwecji, no to właśnie polecieliśmy. Prom nie jest tak duży, jak je zapamiętałem, no bo... Pływałem nimi raczej za dzieciaka i, i to jednak było dawno. A mimo wszystko, tak jak powiedziałem, jest dwa razy większy niż był nasz blok, w którym mieszkaliśmy przed laty. Robi wrażenie silniki i to wszystko brama wjazdowa od burty rufowej. No, nie, nie od burty rufowej, no od rufy generalnie. No, brama rufowa otwarta i czekamy aż otworzą nam przejście graniczne. Jest gorąco. Jest lipiec, jest pięknie, wszystko jest wow, jest tak jak to zapamiętałem i znowu jest taka niesamowita zajawka, którą człowiek łapie w podróży. To nie jest rajze fiber do końca, ale może tak, przestrzeń liminalna i, i psychiczna i fizyczna teraz ze wszystkich stron na pełnej prędkości. Ludzie, sznur samochodów. Drzwi, okna pootwierane, krążą, chodzą, zabijają czas. Dzieciaki nudzące się w środku i zdychające z upału i tylko wszyscy czekają. Niech przyjdzie celnik, niech otworzy wreszcie granicę. Jedźmy, jedźmy, jedźmy. Przyjechaliśmy dużo za wcześnie, a przed nami jest już kilkadziesiąt aut. Za nami dopiero formuje się sznur. A to dopiero początek, bo jak wjedziemy i o godzinie 18 odbijemy od nadbrzeża w Gdańsku, to czeka nas 18 godzin rejsu. Nigdy nie podróżowałem statkiem tak długo, ani w zasadzie chyba niczym nie podróżowałem tak długo, z wyjątkiem tego, tego razu, kiedy wracając, nie wracając, jadąc na przepustkę z wojska, postanowiłem pojechać z Mazur do Konina pociągiem tak trochę na skróty. Działem wtedy dworzec kolejowy w Kutnie, był taki jak w piosence Kultu, ani trochę lepszy a więc na razie na chwilkę zostawiam was czekamy to będzie chaotyczna relacja to będzie chaotyczny odcinek ale rozpiera mnie radość jakiej od dawna nie czułem taki był oczywiście sprytny plan żeby nagrywać podróż na bieżąco żeby relacjonować Emocje, które, no jak pewnie sami przed chwilą słyszeliście, były bardzo silne, ale plany sobie, a życie sobie, kiedy ruszyliśmy już w trasę, okazało się, że nie ma czasu na takie głupoty jak nagrywanie na bieżąco. 18-godzinna podróż promem była całkiem ciekawym, nowym doświadczeniem dla nas wszystkich. Myślę, że młody chyba skorzystał z tego najwięcej, dla niego to była przygoda. Dla niego wychodzenie na pokład w nocy, krążenie po statku, branie udziału w takim jego nocnym życiu, obserwowanie ludzi w podróży nawet było czymś innym. Zazdroszczę mu tego, że cały czas wiele doświadczeń jest dla niego tymi pierwszymi. I cóż, myślę, że to była udana podróż Niebo nad Szwecją przywitało nas łzami. Dla mnie to były trochę łzy wzruszenia. Dla Szwecji trudno jest mi powiedzieć. Myślę, że nie była jakoś szczególnie przejęta tym, że wracam. Ale po 8 latach, kiedy zjechaliśmy z promu, kiedy wyjechaliśmy z terminala, kiedy znowu zobaczyłem niebieskie tablice drogowe i żółte znaki ograniczenia prędkości i to wszystko, to poczułem się w pewien sposób jak w domu. Jeżeli słuchaliście w minionym tygodniu republikowanej na YouTubie serii Dolina Sewonu, to myślę, że wiecie już, jaki jest mój stosunek. Wtedy w tamtej serii rozliczałem się z mojego życia ze Szwecją. Tutaj, teraz, tą wyprawą mam nadzieję, otworzyłem nowy rozdział. Mam nadzieję, że ta pierwsza, króciutka wyprawa, takie jak lubię na to mówić, rozpoznanie bojem, to dopiero początek nowej, równie długiej przygody. A wszystko to stało się możliwe e, tym razem, dzięki naszym serdecznym przyjaciołom Magdzie i Adamowi. <śmiech> dzięki ludziom, z którymi nasze stosunki są e, chciałem powiedzieć skomplikowane, ale nie, są bardzo proste. Poznaliśmy się kilkanaście lat temu, wkrótce po tym, jak urodził się młody. Wtedy poznaliśmy się z Magdą, wkrótce potem poznaliśmy Adama. Bardzo się z nim miałem okazję zaprzyjaźnić i prowadziliśmy razem e, rozmowy w ramach Dziadów z lasu. A teraz tak po prostu pojechaliśmy ich odwiedzić. I o tym będzie znów fragment, który Udało mi się zarejestrować, tym razem nie na promie, ale dla odmiany w lesie. W szwedzkim lesie, który, no właśnie, trochę czuje się jak w tym memie Think Japan. A Szwecja jest inna, lasy szwedzkie są inne. W Polsce lasów mamy bardzo dużo, ale często jest to monokultura nasadzona po II wojnie światowej. Tam są one bliższe tym pierwotnym mieszanym lasom, a im dalej na północ, tym bardziej borom tam też przyroda jest trochę inna. Jest bardzo dużo skał, w związku z tym wody podziemne są płycej bliżej. W związku z tym wszystko to jest takie bardziej rozszalałe. I jest też różnica w podejściu. Myśmy mieszkali na Grafie na 40-50-letnim w zasadzie osiedlu, gdzie było mnóstwo starych drzew, nasadzonych krzewów, tego wszystkiego, ale w polskich miastach jest to zieleń typu parkowego, zieleń typu miejskiego. Osiedle na którym Magda z Adamem mieszkają. Z jednej strony przylega do miasta, ale z drugiej strony, za nim zaraz jest kawałek łąki, a potem jest już las. I ta przestrzeń zielona, te tereny zielone są dużo bardziej leśne niż u nas. Oni mogą sobie na to pozwolić, ponieważ Szwecja jest krajem dużo mniej ludnym, dużo mniej zabudowanym. Podobnie jest z transportem, którym zachwycałem się w Dolinie sewonu, mówiąc, że oni tam jeżdżą inaczej. I to prawda. Kiedy jechaliśmy z portu 110 na autostradzie i u nas, kiedy na autostradzie jest dozwolone bodajże 130, a wszyscy tak jadą 140 i co jakiś czas lewym palcem leci jakiś typek 160 i mryga na wszystkich, to tam jak jest 110, no to wszyscy jechali 110, no niektórzy czasem lewym pasem jechali 115. A no... Tak sobie Szwecja społeczeństwo wychowała, że się pilnują podobno nieuchronnością kary, a dawniej wręcz jej dociekliwością. Czy, przepraszam, nie dociekliwością, dotkliwością. No, człowiek zapomina rzeczy po COVID-zie. I pod tym względem, oprócz tego, że obecnie społeczeństwo szwedzkie, które widywaliśmy na ulicach, jest dużo bardziej niejednorodne etnicznie, do tego wręcz stopnia, że kiedy pojechaliśmy do Sztokholmu i szliśmy po starówce, to młoda stwierdziła, że tu dopiero tak naprawdę widzi, jak bardzo różnorodni mogą być ludzie w Polsce. Owszem, są Azjaci, szczególnie sporo Wietnamczyków. Bywają osoby czarnoskóre, bywają obcokrajowcy, ale to jest inaczej. Tam na co dzień widuje się ludzi zupełnie innych, ale trochę się rozgadałem, więc wrócimy do nagrania z samej Szwecji. O trzeciej nad ranem zaczęliśmy mijać Gotlandię. Było widno, no w końcu jest lipiec, białe noce na północy i te sprawy, farmy wiatraków, wyspy i weszliśmy koło 10 w szkier u wybrzeży, pod Ham A potem Szwecja przywitała nas deszczem. Taki krótki, niespełnagodzinny przejazd w kierunku Sztokholmu. I to było ciekawe dla mnie doświadczenie, bo pierwszy raz sam jechałem szwedzką autostradą. Jeździłem wielokrotnie, ale tylko jako pasażer. Nigdy wcześniej jako kierowca. I no zawsze w obcym miejscu to jest jednak tak trochę inaczej. I... I jakoś tak człowiek czuje się inaczej. Tak, będziemy szli tu pod górkę. No a teraz jesteśmy już właśnie pod Sztokholmem w lesie. W lesie ze znajomymi. Z Adamem, Magdą i z nami. Adama znacie dobrze z audycji dziady z lasu. Zobaczył, że ma dyktafon i się śmieje. No. Dzień dobry. Wiesz, że ostatnie tak. dziady to... Z 10 lat temu były, może nie, a może z 8, ale dawno. Tak było, ale pamiętam e, dziady e, swoje działki tam w Konstancinie. Tak. Jak w, w prawie pełnym składzie byliśmy. <grym> tak, tak. To chyba mój debiut był. E, ile to było? Z 7-8 lat temu? 9? To było zanim wyjechaliście do Szwecji. Mm. To z 8, bo, z 8 lat temu? Bo z 8 lat temu to było, mm. no I to były o, świat był trochę inny wtedy niż teraz. No się pozmieniało, prawda. Nie? Ale tak, teraz mamy dobrą okazję wrócić do dwóch dziadów z lasu, dziadów w lesie. z lasu, w lesie. A to las jest taki porządny tutaj. No jest ładnie. Też jest inaczej trochę u nas, mm. jak wychodzimy na ścieżkę zdrowia, co człowiek robi te dwa kilometry marszem, bo to po płaskim i no. to można, wiesz... 10 minut zrobić, albo w kwadrans, jak Ci się nie śpieszy. A tutaj idziesz góra, dół, góra, dół. Ale jest dokładnie taka sama ścieżka jak tam, tylko trzeba się nałazić, nadźwigać. I to, co mnie zawsze fascynowało, wszędzie kamulce. W tych habaziach, wszędzie skały. I to wszystko pozarastane. I te drzewa, wszędzie, które na skałach rosną. To prawda. Pięknie. Absolutnie dokładnie... Tak samo, jak było za każdym poprzednim razem. Spędziliśmy u nich e, tylko jedno popołudnie, jedną noc. Następnego ranka ruszyliśmy skorzystać z okazji, że Hudinga jest tuż pod Sztokholmem, ponieważ nikt z nas nigdy w Sztokholmie nie był. E, nie bez powodu miasto to nazywane jest Wenecją Północy, ponieważ Składa się z całej masy wysp, poprzecinane jest całą masą koryt, kanałów, e, wysypki u wybrzeża i te długie zatoki wchodzące w głąb lądu. Sztokholm, cóż, no, to nie są już te czasy, kiedy 40 lat temu jadąc za granicę wyjeżdżałem z rządzonej przez komunistów na sznurku Sowietów Polski, która była wtedy szara i dosyć smutna, bo właśnie kończył się pełzający stan wojenny. To był 84. rok. Ale nadal jest coś takiego, kiedy widzi się piękne, inne od swojego europejskie miasto, to robi to wrażenie. I Wybraliśmy się na spacer wzdłuż jednego z głównych kanałów. Zatrzymaliśmy się kilka kilometrów od Starówki. Przeszliśmy to na piechotę. Statki, kaczki, mewy, <tryk> cała masa ludzi. Trafił nam się ciepły dzień, bardzo przyjemny, słoneczny, ale nieupalny, ponieważ przez cały dzień niebo zasnuwały najdziksze formacje chmur, które wieczorem sprawiły, że faktycznie zaczęło padać. Szwecja dzisiejsza nie jest Szwecją z moich sentymentalnych wspomnień. Ale już wtedy, kiedy nagrywałem Dolinę Sewonu, to była inna Szwecja niż ten kraj lat dziecinnych. Ale nadal jest to jest to fajny, ciekawy, otwarty na ludzi kraj, chociaż zauważyłem, że tak jak kiedyś wszyscy dorośli mówili sobie cześć, po prostu widząc się, tak teraz robią to biali Szwedzi. Oni, kiedy stałem u Magdy Adama w ogródku, albo kiedy szliśmy przez las, oni mówili wszystkich hej, hej, witali się. Eee, inaczej jest z obcokrajowcami. O, możemy się spierać, że jak masz szwedzki paszport, to jest Szwedem i tak dalej, ale chomik, który urodził się w akwarium, nigdy nie będzie rybą. Jest też zresztą inaczej. Przeżyłem taki moment trochę zaskoczenia, kiedy wszedłem do sklepu z pamiątkami i siedział tam E, sympatyczny, młody, bardzo brodaty i śniany człowiek. I kiedy oglądałem pamiątki, wszedł jego kolega, powiedział salam aleikum. Tamten odpowiedział aleikum salam. Kiedy ten, który przyszedł, wychodził, obrócił się do kumpla i powiedział inshallah. No więc to jest jakby inna Szwecja. Całkiem inna dla kogoś, kto pamiętają dawniejszą. E, jest to trochę zaskakujące. Oni zresztą mają z tym pewne problemy. Nie tylko oni. Cała zachodnia Europa ma z tym problemy. My bronimy się rękami i nogami, ale nie o tym jest ten podcast. Polak w Szwecji e, nie będziecie mieli większego problemu. Tak naprawdę wszyscy tam mówią po angielsku. No dobra, to możecie mieć problem. <ścoughs> Oni tam wszyscy mówią po angielsku, pytałem, jak to jest, ponieważ Magda i Jana mają dwóch chłopców, obecnie przedszkolaków, jak chłopaki sobie radzą? Otóż dzieci radzą sobie zupełnie transparentnie, w domu mówią po polsku, w przedszkolu mówią po szwedzku, przechodzą, bo byłem świadkami, kiedy byliśmy na spacerze, spotkali towarzystwo ze swojej grupy przedszkolnej, kilkoro innych dzieci z opiekunką, i z polskiego praktycznie w połowie zdania zupełnie płynnie przeszli na szwedzki. Mówią też podobno dosyć dobrze po angielsku, dlatego że w przedszkolu nie wszystkie dzieci mówią po szwedzku, więc opiekunki mówią po angielsku. Także z dogadaniem się jakby nie ma tam większych problemów. W Sztokholmie zresztą, kiedy szliśmy, słychać było sporo Polaków. Część z tego to turyści, a część to niewątpliwie ludzie, którzy w Szwecji mieszkają, znaleźli tam swoją przystań na dłużej jest trochę drożej niż u nas. Rzeczywiście te ceny kształtują się na nieco wyższym poziomie. Szczególnie dotyczy to takich rzeczy jak, powiedzmy, benzyna. Jedzenie nie jest, wbrew podróżom, dużo droższe. Ciekawostką jest to, że generalnie rzecz biorąc zaczynają ograniczać obrót gotówkowy. Nie będę gdybał na temat przyczyn, ale wiemy wszyscy, że obsługa gotówki jest droga, a poza tym trudniej jest ją kontrolować. W związku z tym e, w wielu miejscach preferowane są płatności kartowe. Polskie banki główne korzystaliśmy z kart dwóch różnych banków e, akceptują płatności bez żadnego problemu, kiedy przed wylotem, wyjazdem, wypłynięciem <głos》> muszę się zdecydować. Poszliśmy do banku e, Millennium zapytać się, okazało się, że możemy tak na dobrą sprawę płacić z marszu, z dwuprocentową marżą. Nie jest jakimś Szczególnie bolesnym rozwiązaniem. Mogliśmy także założyć sobie specjalną kartę walutową, ale trochę nie było na to czasu, a trochę nie chciało nam się z tym bujać w dzień przed wypłynięciem gdzieś w Gdańsku. Eee, także e, tu, jeśli chodzi o poruszanie się, o całą resztę, nie ma problemu. Dobrze jest oczywiście e, znać przynajmniej język angielski, bo na przykład kwestia parkowania <coughs> wzbudza pewne wątpliwości, kiedy czytasz po szwedzku, nawet jeżeli ktoś, tak jak ja, troszeczkę ten szwedzki rozumie, ale zostawiliśmy samochód bez problemu w strefie płatnego parkowania, opłaciliśmy jego postój kartą, a wszystko, absolutnie wszystko można też robić za pomocą aplikacji, płacić za postoje, pociągi, za całą resztę, przepięszczać się, podróżować. Myśmy akurat wybrali samochód z tego względu, że przy czteroosobowej rodzinie jakiekolwiek inne rozwiązania momentalnie robią się drogie. Kiedy podróżują dwie osoby, to wygląda to inaczej. Oczywiście popłynięcie promem z dwójką dużych dzieci, no bo jedno ma 16, a drugie ma 13, jest to już koszt. Kabina, cała reszta, prawda? Płacimy za nich prawie jak za dorosłych. <śmiech> Natomiast nadal w porównaniu do tego, jak wyglądałyby, kształtowałyby się koszta podróżą, koleją albo inne, jest to dużo bardziej opłacalna opcja no i cóż mógłbym tak opowiadać ale tak naprawdę liczy się to, że wróciłem w zasadzie zjeżdżając z promu miałem ochotę wysiąść, stanąć i krzyknąć wróciłem i o tym właśnie chyba tak naprawdę jest ta audycja bo w Dolinie Sewonu pożegnałem się już z Sewedonem pożegnałem się z Göteborgiem Teraz popłynęliśmy gdzieś indziej. Wybadaliśmy inny przyczółek. Sprawdziliśmy inne lasy, inne ulice, inne ścieżki. Ale już wiem, że to była pierwsza z serii, tak liczę na to, kolejnych wizyt w moim ukochanym kraju. Drugim ukochanym kraju w całej Europie. Po Polsce oczywiście, bo z jakiegoś powodu 20 lat temu podjęliśmy decyzję, żeby tam nie wyjeżdżać, żeby zostać tutaj. Czy jej żałuję? Nie. Czy wszystko byłoby wtedy zupełnie inne i świat byłby zupełnie inny i ja byłbym kimś zupełnie innym? Tak. Czy byśmy się wtedy znali? Całkiem prawdopodobne, że nie. No chyba, że ktoś z Was lubi czytać szwedzką fantastykę, bo myślę, że tak by się to ostatecznie skończyło. Natomiast była to Przygoda. Bardzo krótka, ale bardzo intensywna. Eee, coś nowego, a jednocześnie, tak jak już wspominałem wcześniej, to był, to było jak powrót. Życzę Wam, żebyście też zawsze mieli gdzie wracać. Pozdrawiam Was.